W aktualności 1. Michał Koźlik. Ponad 40 800 nowych zakażeń koronawirusem wykryto minionej doby w Polsce. To najwięcej od początku pandemii i o blisko 24 tysiące więcej przypadków niż w ubiegłą sobotę. Znacznie wzrosła również liczba wykonywanych testów. Minionej doby wykonano ich ponad 150 tysięcy. Mniej jest za to zgonów. Minionej doby zmarło 190, 193 zakażonych pacjentów. To mniej o 236 w porównaniu do poprzedniej soboty. Rząd odpowiada na kolejną falę pandemii. Od poniedziałku kwarantanna zostanie skrócona do 7 dni, a od czwartku w aptekach będzie możliwość wykonania darmowego testu. Martyna Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że przy piątej fali pandemii koronawirusa będzie można za darmo wykonywać test antygenowy w każdej aptece. Zwiększamy możliwości testowania. Od 27 stycznia darmowe testy antygenowe w każdej aptece. Duża powszechność testowania, jak najszersza powszechność testowania. Od poniedziałku kwarantanna będzie skrócona do 7 dni. Każdy ta osoba powyżej 60 roku życia, która będzie mieć pozytywny wynik testu na koronawirusa, będzie mogła w ciągu 48 godzin skorzystać z wizyty domowej lekarza pierwszego kontaktu. Rząd systematycznie będzie też zwiększać liczbę łóżek covidowych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W minionej doby z Białorusi do Polski próbowało przedostać się nielegalnie 87 osób, poinformowała Straż Graniczna. Do tego poprzedniej nocy na odcinku ochranianym przez posterunek w Czeremsze grupa 10 migrantów kilkukrotnie podchodziła pod linię granicy. Na widok polskich patroli wycofywała się w głąb Białorusi. Rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska mówi, że w ostatnich dniach nie było tak dużej liczby migrantów próbujących przedostać się do Polski jak minionej doby. Widać, że imigranci teraz są bardzo zdeterminowani, aby przekroczyć granicę, ale też są ściągani z różnych państw, bo w to byli obywatele nie tylko Iraku, Syrii, ale to byli obywatele i Turcji, Kamerunu, Lanki, Jemenu. Od początku tego roku migranci podjęli już 810 prób nielegalnego przedostania się do Polski z Białorusi. Władze Peru ogłosiły zagrożenie dla środowiska naturalnego w rejonie, w którym doszło do wycieku ropy naftowej do oceanu. We wtorek po uderzeniu fali morskiej stankowca koncernu paliwowego Respol wyciekło ponad 6 tysięcy baryłek. Doszło do tego w rejonie rafinerii w Ventanila, na przedmieściach stolicy kraju Limy. Rządowy dekret obowiązujący przez 90 dni wskazuje na konieczność uporządkowania 21 plaż dotkniętych przez kataklizm. Odnaleziono na nich martwe ptactwo, nieżywe foki oraz śnięte ryby. Skażone zostały też znaczne obszary terenu przybrzeżnego. To są aktualności jedynki. Ambasador Niemiec na Ukrainie została wezwana do tamtejszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ma to związek m.in. z wypowiedzią dowódcy marynarki wojennej Niemiec, w której stwierdził, że Ukraina nie odzyska Krymu i nie zostanie przyjęta do NATO. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak czytamy w komunikacie ukraińskiego resortu dyplomacji, ambasador Anka Feldhusen usłyszała o tym, że wypowiedzi wiceadmirała Kai Ahima Schoenbacha są kategorycznie nie do przyjęcia. Wobec niemieckiej dyplomatki wyrażono też głębokie rozczarowanie co do pozycji rządu Niemiec w sprawie nienadawania Ukrainie uzbrojenia. Podkreślono, że obecnie jak nigdy dotąd ważna jest solidarność partnerów Ukrainy w celu powstrzymywania destrukcyjnych zamiarów Rosji. Wcześniej szef ukraińskiego resortu dyplomacji Dmytro Kuebas Stwierdził, że przedstawiciele niemieckich władz swoimi deklaracjami i działaniami zachęcają Rosję do napaści na Ukrainę. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A przed chwilą niemieckie media poinformowały, że wiceadmirał K. Achim Schönebach odszedł ze stanowiska. Jego rezygnacja została przyjęta przez minister obrony Christine Lambrecht. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostrzega. W Tatrach są bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki. Ratownicy stanowczo odradzają jutro wyjście powyżej schronisk. Na najbliższą dobę prognozowane są kolejne opady śniegu przy porywistym wietrze, co będzie pogarszać sytuację lawinową. Obecnie powyżej 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje trzeci stopień zagrożenia. Szlaki powyżej schronisk są zasypane grubą warstwą śniegu. Dodatkowo mgła oraz opady i porywy wiatru będą utrudniać orientację w terenie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Przed nami pochmurna noc z okresami opady śniegu na zachodzie i nad morzem przechodzące w deszcz ze śniegiem i lokalnie marznący deszcz. Miejscami na zachodzie i na wybrzeżu mgła oraz mgły marznące ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od minus 12 stopni na północnym wschodzie przez minus 5 w centrum do zera nad morzem. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, a ciśnienie powoli rośnie. Teraz na barometrach w Warszawie 1011 hektopaskali. Polskie Radio. Program pierwszy. k